To są informacje Polskiego Radia 24. Do siedziby Trybunału Konstytucyjnego przyjechali zaprzysiężeni wczoraj sędziowie. Chcą rozpocząć pracę. Poznaliśmy nowe, maksymalne ceny paliw. Benzyna będzie o kilka groszy tańsza, olej napędowy nieco droższy. Policja na Warmii i Mazurach odnajduje kolejne balony z kontrabandą. Nie zbliżanie nie zbliżanie się do znalezisk na 13 Radosław Siennicki, zapraszam Nowi sędziowie przyjechali do Trybunału Konstytucyjnego Chcą przekazać prezesowi instytucji zaświadczenia o ślubowaniu wobec prezydenta i rozpocząć pracę. Wczoraj Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia ich do orzekania ze względu na brak takiego zaświadczenia. Cała szóstka złożyła wczoraj w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta. Karol Nawrocki nie wziął jednak udziału w uroczystości. Rządzący oczekują, że prezes Trybunału dopuści nowych sędziów do orzekania. Wśród nich jest senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ja zakładam, że będzie jednak refleksja po stronie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, że on jednak otworzy drzwi Trybunału i pokoje pracy do tego, żeby wspólnie funkcjonować. Jeżeli tak nie będzie, to będziemy mówić o eskalacji konfliktu, ale tutaj nie możemy się zatrzymać. Opozycja, podobnie jak prezes TK, uważa, że sędziami Trybunału są jedynie dwie osoby, które złożyły ślubowanie przed prezydentem. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski uważa, że sędziowie, którzy stawili się na uroczystości w Sejmie, popełnili błąd, który może ich kosztować utratę stanowiska. Te osoby wykazały pewną niecierpliwość, okazały się podatne na wpływy polityczne, na wpływy tego środowiska, które je wybrało. I tak jak mówię, no patrzyłem z przykrością na tę bardzo smutną uroczystość, w której osoby, które powinny być niezależnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no zostały tak po prostu przez polityków zapędzone w taką ślepą uliczkę. Jak obecnie wygląda sytuacja w Trybunale, sprawdzimy tuż po informacjach. Na miejscu jest nasza reporterka. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,14 zł 14 groszy, za 98 maksymalnie 6,73, na za olej napędowy 7,68. Te ceny będą obowiązywać do poniedziałku włącznie. Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać dalszych obniżek? Jest to możliwe, ale zmiany będą niewielkie, uważa profesor Piotr Kwiatkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To niestety kosmetyka podatkowa na Kowalski odczuła to jako obniżenie ceny z punktu widzenia Kowalskiego i jest to czytelne z punktu widzenia gospodarki. Nie jest to żadne wsparcie, to po prostu wyższa cena i mniejsze możliwości odliczenia. Ministerstwo Energii zapewnia, że rządowy program obniżający ceny paliw będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Nie cztery, a siedem przemytniczych balonów wylądowało w nocy w województwie warmińsko-mazurskim. Policja zaktualizowała informacje, które przekazała mediom rano. Przypomnijmy, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenia o balonach z podczepionymi paczkami... Po trzy takie obiekty odnaleziono w powiatach Euckim i Giżyckim, jeden w Bartoszyckim i jeden w Olesku. Ten ostatni wylądował przy jednorodzinnym domu, o szczegółach Leszek Tekielski z Radia Olsztyn każde z tych miejsc wysłano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli miejsca lądowań, ale nie ograniczono się tylko do tego, informuje podkomisarz Tomasz Markowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na miejsce zostali też wezwani funkcjonariusze ze specjalistycznym sprzętem, żeby sprawdzić, czy te ładunki nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. Stąd apel do osób, które znajdą taki obiekt, by go nie dotykać i zawsze wzywać służbę. Nigdy nie możemy mieć pewności, co jest w środku tych przesyłek i mogą one stanowić zagrożenie. Balony przemytnicze z podczepionymi ładunkami zawierającymi papierosy bez polskich znaków akcyzowych najczęściej są wysyłane do Polski z Białorusi. Są wyposażone w nadajnik GPS, który ułatwia odnalezienie kontrabandy odbiorcom przemycanego towaru. Pierwsze incydenty związane z wykorzystaniem balonów do przerzucania nielegalnych papierosów z Białorusi do Polski odnotowano pod koniec 2025 roku. Intensywność takich działań wzrosła na początku tego roku. Nie żyje Jacek Magiera. Drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski, były szkoleniowiec Legii Warszawa oraz Śląska Wrocław, miał 49 lat. O jego śmierci poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Jacek Magiera zasłabł podczas treningu i zmarł w szpitalu we Wrocławiu. Od lipca ubiegłego roku był asystentem selekcjonera Jana Urbana. Karierę zaczynał w Rakowie Częstochowa, z którym pozostał silnie związany, o czym mówi rzecznik klubu Damian Markowski. Legenda klubu, legenda Rakowa Częstochowa, osoba, która utożsamia się z tym klubem, człowiek stąd, to jest coś, co, co, co nas... Nie się to zaskoczyło, to, to, to jesteśmy, hmm, jesteśmy smutni. Jacka Magiere wspomina też jego były trener, Dariusz Kubicki. To był nie tylko dobry piłkarz, trener, ale przede wszystkim właśnie człowiek. Zawsze, zawsze miał w sobie taką żyłkę pomagania. To coś niewiarygodnego. Jacek Magiera jako piłkarz zdobył dwa mistrzostwa Polski, Puchar i Super Puchar. Później pracował jako trener w klubach ekstraklasy i młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jacka Magiere wspominał Jan Olenski. To były informacje Polskiego Radia 24. W całym kraju sporo słońca. Więcej chmur pojawi się wieczorem na południowym zachodzie i tam może spaść deszcz. Na termometrach od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 9 w centrum do 11 na zachodzie. Klimat. Ponad połowa prądów krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych najwięcej ze słońca, według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W okolicach Krakowa i w aglomeracji śląskiej jakość powietrza jest umiarkowana, na południu i zachodzie Polski jest dobra, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra. Na zachodzie Polski oraz na, krańcach wschod na wschodnich krańcach województwa podlaskiego występuje umiarkowane zagrożenie pożarowe.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Tak na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. I've got the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 Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 13.09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Stan Dnia. Nasze wczesno-popołudniowe spotkanie zaczynamy od wizyty w Trybunale Konstytucyjnym, bo nowo wybrani sędziowie tego Trybunału przyjechali dziś do pracy. Wcześniej spotkali się z notariuszem. Mają wręczyć prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu zaświadczenie o ślubowaniu. Przed Trybunałem Konstytucyjnym jest Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, witam Cię Ewa. Czy pojawienie się sędziów oznacza, że rozpoczęli formalnie pracę? O, tutaj nie umiem na to pytanie jeszcze dokładnie odpowiedzieć. Na pewno ta cała szóstka, o której mówiłaś, która co ciekawe przyjechała jednym takim większym autem, busem, ma ze sobą, tak jak powiedziałaś, specjalne zaświadczenia, dokumenty o tym, że wczoraj złożyli ślubowania. To są takie pisma notarialne i mają wręczyć je właśnie prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. No a co ten zrobi po tym, jak zobaczy takie notarialne pisma, czy przydzieli, no właśnie gabinety biurka i przydzieli sprawy tym sędziom. Tego yy, nie wiemy. Możemy się domyślać, że yy, prezes Święczkowski zastosuje podobną yy, taktykę, jaką wczoraj yy, po późnym zastosował. Wtedy, kiedy sędziowie po raz pierwszy tutaj się yy, w Trybunale pojawili po ślubowaniu czwartkowym sejmowym. Z każdym z nich wtedy osobno porozmawiał i powiedział, że on uważa, że no czwórka sędziów to nie ma tego ślubowania w prawidłowy sposób odebranego i tylko dla dwójki ma miejsca. Mówimy o Dariuszu Szostku i o Magdalenie Będkowskiej. Dla nich prezes ma przygotowane miejsca pracy, czeka na nich i będzie im z rozdzielnika tak zwanego przydzielał sprawy, które mieliby potem rozpatrywać i orzekać w nich. Co będzie z tą pozostałą czwórką? Tego nie wiemy. Wiemy, że sędziowie są zdeterminowani, bo już wczoraj chociażby sędzia Anna Korn Win Piotrowska w rozmowie wieczornej z nami telefonicznej zapewniała, że ona złożyła ślubowanie dla niej wobec prezydenta i takie zaświadczenie stosowne zostało wysłane do prezydenta Karola Nawrockiego i ona jest gotowa do świadczenia usług pracy na rzecz Trybunału Konstytucyjnego jest gotowa do orzekania, do przyjeżdżania do Warszawy, do stawiania się na, na wezwanie prezesa Trybunału. No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie nie udało nam się dziennikarzom porozmawiać z z żadnym z sześciorga tych sędziów. Tak jak mówiłam, wszyscy wjechali w jednym momencie, w okolicach 12.30, przez bramę główną Trybunału Konstytucyjnego. Potem weszli już schodami przez takie główne wejście. Prawdopodobnie zostali poddani procedurze sprawdzenia. Nie wiemy, gdzie przyjmuje prezes tych sędziów, ani jak, jak dzisiejsze to spotkanie będzie przebiegało. Liczymy na to, że po, po tym wszystkim sędziowie może... Część z sędziów będzie chciała się z nami tutaj spotkać, zatrzyma się, ale przed Trybunałem, bo tutaj wszystko oddzielone jest kordonem policji, my dzień że nie możemy wejść na teren Trybunału. No właśnie, chciałam zapytać cię, w jakiej to się wszystko odbywa, wszystko odbywa atmosferze, bo widzieliśmy wczoraj, w jaki sposób wjeżdżali na teren Trybunału, w jakich okolicznościach wjeżdżali na teren Trybunału, ci nowi sędziowie, widzieliśmy te demonstracje i zwolenników i przeciwników, jak to wygląda dzisiaj, bo też chyba nie bez bez przeszkód ten wjazd na teren Trybunału się odbył. No tą przeszkodą było to, że na początku y, kilka minut dłuższych ten bus czekał w ogóle na to, że ktoś podejdzie do tej bramy, bo to jest taka specjalna brama, która trochę prowadzi na y, z boku niejako y, tego budynku, bardziej na parking, a nie do tego głównego wejścia, ale to wszystko jest zamknięte już od kilku lat. Tutaj y, nie można tak sobie swobodnie wchodzić na tereny Trybunału, co kiedyś było normą. Każdy tak naprawdę z ulicy mógł wejść, czy złożyć swoją skargę, czy, czy zapytać o to, jak można jakieś pismo do Trybunału złożyć. Czy tak jak my dziennikarze, którzy często relacjonowaliśmy tutaj chociażby przebieg od A do Z wszystkich rozpraw przed, przed Trybunałem, mogliśmy na przykład sobie wejść do biblioteki, czy do y, tutaj kawiarenki. Y, nikt nas nie przeganiał stąd, nie byliśmy poddawani nie wiadomo jakim sprawdzeniom i kontrolom. No teraz wygląda to zupełnie inaczej, tak jak powiedziałaś Ewo, no wczoraj tu była grupa i przeciwników, i zwolenników, przeciwników y, powoływania tych wszystkich sędziów i, i ich zwolenników, którzy tu Tutaj zresztą też przez ostatnie lata upominali się o prawa i o przywrócenie tej praworządności również w Trybunale Konstytucyjnym. No Teraz my, dziennikarze, nie możemy na przykład wejść tak, jak to powinno moim zdaniem wyglądać. Wejść, zobaczyć, jak są ci sędziowie przyjmowani, móc z nimi porozmawiać na spokojnie, zapytać, o czym rozmawiali z prezesem, czy nawet samego prezesa też zapytać, jak wygląda ta relacja między jego nowymi podwładnymi, a nim. No to jest nam utrudnione, tak naprawdę nie możemy tutaj nic, oprócz tego, że stoimy przed ogrodzeniem i no, tak naprawdę trochę przepychamy się, tak też z policją przepychamy, mam na myśli, nie dosłownie tylko, no, policja nie pozwala nam do samego ogrodzenia podchodzić, jak kilku fotografów próbowało, na chwilę wejść na ogrodzenie, żeby lepsze zdjęcie zrobić, no to zostali natychmiast pouczeni, że nie mogą tego robić, więc no wszystko, to nie jest przyjemne patrzenie na coś takiego, na to, to miejsce, które tak naprawdę przez lata było no, takim miejscem ostatecznego sprawdzenia i rozrachunku, czy to co, co świat co stanowi prawo, jest zgodne z konstytucją. No Teraz takiego luksusu tutaj nie mamy. Lekcja cierpliwości Agnieszka Drążkiewicz. Wszystko dla Państwa, żeby z pierwszej ręki relacjonować to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego dosłownie i w przenośni, bo na miejscu jest nieustannie nasza reporterka. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jan Świderski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu jest z nami teraz. Witamy panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Refleksyjna na koniec swojej relacji Agnieszka Drążkiewicz, bo rzeczywiście trudno nie ulec... Takiemu nastrojowi ogólnej refleksji nad tym, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, obserwując te wydarzenia wczorajsze i obserwując to, co jest tych wydarzeń konsekwencją, czyli to, że dzisiaj sędziowie nowo wybrani stawili się do pracy. No i wszystko wskazuje na to, że tylko dwoje z nich, ci, którzy złożyli fizycznie przed obliczem prezydenta swoje ślubowanie, zostaną dopuszczeni do orzekania, do, do pracy tak naprawdę. Jakie panu refleksje towarzyszą przy tej okazji? No bardzo smutna jest to historia. Ja w swoje, można powiedzieć, politologiczne życie wkraczałem razem z tym Trybunałem, razem z tą Konstytucją z 2 kwietnia 1997 roku. No i przyznam się, że też osobiście bardzo to przeżywam ten rozkład bardzo ważnego sądu, najważniejszego sądu w państwie, sądu, który orzeka o najważniejszych sprawach, czyli o zgodności ustaw z konstytucją. Zastanawiamy się i także pytam naszych gości od wczoraj, czy mieści się w ich wyobraźni, i czy ich wyobraźnia sięga tak daleko, żeby móc prognozować co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym. Po tych, mam wrażenie, przełomowych wydarzeniach, których byliśmy świadkami wczoraj, bo to była chyba historyczna chwila. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, panie doktorze. No historycznie będziemy o niej y, pamiętać. No ja taką prognozę y, spróbuję naszkicować, bo myślę, że prezydent Naw Nawrocki zbyt dużo zainwestował w tę sprawę, żeby teraz no, jego człowiek, y, y, prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, dopuścił tę y, ostatnią czwórkę sędziów y, do pracy. Myślę, że prezydent y, gra na zmianę ustroju państwa, rozkłada poszczególne elementy tego państwa. Bo teraz jest Trybunał Konstytucyjny, za chwilkę będzie Krajowa Rada Sądownictwa i pewnie też problemy z wybranymi nowymi członkami tego organu. W połowie maja wybory w Sejmie. Właśnie. Paraliż Parlamentu w zasadzie już trwa bo najważniejsze ustawy uchwalane przez parlament są wetowane przez pana prezydenta. Co za tym idzie, mamy też paraliż rządu, bo te ustawy są przygotowywane przez Radę Ministrów. Słyszę już nieśmiałe głosy o tym, że prezydent także dobiera się do oficerów tego średniego szczebla, czyli takich, którzy szlify oficerskie otrzymali od Andrzeja Dudy. Czyli generalnie prezydent gra na chaos. Myślę, że liczy na porażkę Donalda Tuska, czyli koalicji obywatelskiej i koalicjantów w wyborach, które już za półtora roku. Liczy na zwycięstwo i liczy chyba też na zwycięstwo przede wszystkim w Senacie, tak, żeby móc samodzielnie wówczas rozpisać referendum. Prezydent może to zrobić za zgodą Senatu. I w tym referendum zapyta się Polaków, czy chcą okiełznać ten chaos, przyjmując zaproponowaną przez niego nową konstytucję. Konstytucja, która będzie już ustrojem prezydenckim, a prezydent Nawrocki będzie pierwszym prezydentem Wybranym już podług nowej konstytucji. Obawiam się, że tutaj może być też, już bardzo daleko jadę w przewidywaniach. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, że też tutaj zostanie zastosowany taki kazus no, wschodni z resetem kadencji prezydenckiej. Skoro o prezydencie mowa, to dajmy na chwilę głos Zbigniewowi Boguckiemu. To jest szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. No jedna z głównych postaci tych ostatnich wydarzeń i człowiek, który ma niezwykle wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent stoi na straży konstytucji i mimo, że jest absolutnie przekonany co do tego, że tego rodzaju działania narusza, jak już mówiłem, artykuł 2, 7, 10, artykuł 126, artykuł 4, a więc wierzchnią wolę narodu, bo to naród wybrał prezydenta, a ustawa i ustrojodawca w konstytucji przyznał mu odpowiednie kompetencje i prerogatywy, zostały naruszone, zostały złamane, ale prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym tę sprawę złoży do rozpoznania, skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 Konstytucji, bo ma prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa już od wielu zresztą lat, kwestionując procedury, kwestionując istnienie Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując inne organy konstytucyjne, kwestionując zapisy konstytucyjne i mówiąc, że będą Stosować prawo tak, jak oni je rozumieją, bez względu na to, czy jest ku temu podstawa prawna, czyli nie ma on dzisiaj w sposób oczywisty do tego rodzaju chucpy politycznej, tego rodzaju groteski. Nie było żadnych podstaw, żeby przeprowadzić to w takiej formule. To była wypowiedź Zbigniewa Boguskiego, szefa Kancelarii Prezydenta z jego mediów społecznościowych. Panie doktorze, pan doktor Jan Świderski z nami. No, okazuje się, że otoczenie pana prezydenta ma bardzo wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o zgodność albo niezgodność z Konstytucją. Ja pamiętam wypowiedzi polityków ówczesnej opozycji, na którą składała się Koalicja Obywatelska, jeszcze wtedy Platforma Obywatelska, które brzmiały w bardzo podobnym tonie, odnosiły się do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości, do których przecież jeszcze do niedawna i cały czas pewnie należy Zbigniew Bogucki. Mówili, że to tylko Trybunał Konstytucyjny może orzekać i ma taką kompetencję, żeby orzekać, co jest z Konstytucją zgodne, a co nie. No tak, tylko, że będzie to orzekanie we własnej sprawie. I tutaj jest mi no, trudno ocenić tę wypowiedź. Ja nie mam kompetencji y, prawniczych ani, ani takich y, konstytucyjnych, Aha. ale zawsze to jest problem, gdy jakiś organ ma y, orzekać we własnej y, sprawie. No, wydaje się, że poza tym reputacja Trybunału Konstytucyjnego została przez ostatnie 10 lat na tyle zniszczona, że nie wiem, czy ten wyrok y, cokolwiek zmieni, bo ja podejrzewam, jaki ten wyrok będzie. Słuchacze pewnie też podejrzewają i podejrzewam, która strona sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego ten wyrok uzna, a która strona sporu tego wyroku nie uzna. Niestety... Sytuacja, I tutaj przechodzę już do analizy politologicznej. Sytuacja jest taka, że zarówno prawicy, jak i koalicji rządzącej trochę jest na rękę, że Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Myślę, że tak jak Tusk specjalnie nie zmartwił się porażką Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, tak Tuskowi jest niestety na rękę też zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. No bo zawsze wygodniej się rządzi, gdy no nie ma tego, tej, tej trzeciej Izby Parlamentu, która ocenia skutki naszych, naszych rządów. Koalicja rządowa też musi niestety polaryzować, bo ma za chwilkę, za półtora roku wybory o życie, Tutaj z kolei prawica jest w lepszej sytuacji, bo takiego może sportowego porównania użyję. Jest teraz dwa do jednego. Paradoksalnie dla, dla dzisiejszej opozycji Tusk gra o tiebreak, o wyrównanie, a ostateczna rozgrywka może być w roku 2030, ale trzeba najpierw wygrać te wybory w 27. Tylko różnica polega na tym, panie doktorze, być może, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej, wyborcy Platformy jeszcze do niedawna Obywatelskiej i tych ugrupowań, które tworzą koalicję 15 października, oczekiwały, oczekiwali przynajmniej w tej kampanii przy, przed wyborami w 23 roku, że te ugrupowania, które doszły po tych wyborach do władzy uzdrowią wymiar sprawiedliwości, a no, symbolem tego uzdrowienia są zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. No i niestety niewiele z tego wyszło. Ja stawiam tezę, że zamiana profesora Bodnara na Waldemara Żurka nic nie dała. Nie dała żadnego przyspieszenia. No bo tak sobie na szybko dzisiaj policzyłem. Yy, mamy Mogę się pomylić o 1-2. Mamy uchylonych około 15 immunitetów i tylko kilka aktów oskarżenia, więc te rozliczenia po prostu słabo. Też jestem ciekawa, jak wynik wyborów na Węgrzech jeszcze może wpłynąć na te rozliczenia. Mam tutaj na myśli oczywiście byłego ministra sprawiedliwości, osobę najważniejszą z punktu widzenia tych zmian, z którymi mieliśmy do czynienia w ośmioleciu rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli Zbigniewa Ziobry. Gdyby Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mieli wrócić z Węgier do Polski, no to to mógłby być również prawdziwy test dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. No właśnie, ale pewnie niewiele by się zmieniło i też no, trudno się spodziewać. Wprawdzie e, lider opozycji e, deklaruje, że pan Ziobro i pan Romanowski bardzo szybko wrócą do Polski, gdy tylko Tisza wygra. Ale to zwycięstwo, o ile w ogóle będzie to zwycięstwo, może być takim też zwycięstwem pyrrusowym. Bo jeżeli dzisiejsza węgierska opozycja wygra wybory i pogrąży państwo w chaosie, bo będzie w podobnej sytuacji jak Donald Tusk w XXIII roku to myślę, że nie szybko zobaczymy Zbigniewa Ziobrę w, w Warszawie. Warunkiem jest takie zwycięstwo, żeby skutecznie rządzić. A zwycięstwo opozycji i pogrążenie państwa w chaosie, to tylko będzie woda na młyn naszej prawicy, która wtedy powie, patrzcie, nie potrafią rządzić. A zapytam, na pewno śledzi pan to, co dzieje się na Węgrzech, w Budapeszcie, te kampanie wyborczą przed wyborami i to już kilkadziesiąt godzin, które nas dzieli od daty tych wyborów. Ja celowo mówię daty wyborów, bo cały czas jest taka wątpliwość, czy, czy do tych wyborów dojdzie. Chociaż z każdą godziną, która do tego terminu nas przybliża, te obawy maleją, no bo technicznie pewnie będzie bardzo trudno ewentualne blokowanie tych, tego głosowania przeprowadzić. No ale rośnie też prawdopodobieństwo pewnych wydarzeń, które mogą być bezpośrednio po głosowaniu. No i też będziemy tutaj rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości węgierskim, który musi zatwierdzić wynik tych wyborów, co też nie jest takie pewne, bo już docierają informacje o różnych planach, prowokacjach które mają być powodem dla ewentualnego unieważnienia wyborów, gdyby one poszły, nie pomyśli Wiktora, Wiktora Orbana. Nie jedna pewnie praca doktorska powstanie na podstawie tego, no, co się dzieje teraz, tak. teraz na Węgrzech. Niezwykle to jest interesujące. Jedne z najważniejszych wyborów w Europie w ogóle. My często o tych naszych wyborach kolejnych, które się zbliżają, mówimy, że to będą najważniejsze wybory od 90 roku, ale te węgierskie z punktu widzenia także funkcjonowania całej Unii, Europejskiej rzeczywiście mogą być takie no, jedne z najistotniejszych? Dla Węgrów na pewno. Dla Węgrów na pewno. Dla Polaków też. Dla nas też to są wybory bardzo, bardzo ważne, no bo Węgry są taką piątą kolumną Unii Europejskiej i i czy się coś zmieni, no to decydują właśnie te wybory. Trudno przewidywać ich wyrok, ich wynik, przepraszam, ponieważ ordynacja wyborcza węgierska jest dość złożona. Tam w części tylko te wybory są tak jak w Polsce do Sejmu w oparciu o proporcjonalną formułę wyborczą, a w części są to wybory oparte o jednomandatowe okręgi wyborcze. I właśnie o te jednomandatowe okręgi wyborcze chodzi, bo tutaj może być dość duża no, dysproporcja po przeliczeniu głosów na mandaty i tego nie oddają sondaże. 16 lat miał Wiktor Orban na to, żeby przygotować się również do, do tej elekcji. Pan doktor Jan Świderski, politolog Uniwersytet WSB meritowe w Wrocławiu był z nami. Panie doktorze, bardzo dziękuję za udział w naszym programie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Klama. Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na prw.pl. Złap okazje zanim znikną.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 Po reklamie, to są informacje Polskiego Radia 24. Jest 13:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Sześcioro nowych sędziów weszło do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Mają wręczyć prezesowi tej instytucji zaświadczenia o ślubowaniu. Wczoraj w Sejmie odbyło się ich zaprzysiężenie. Wcześniej prezydent odebrał ślubowanie od tylko dwojga z nich. Na wczorajszej uroczystości Karol Nawrocki się nie pojawił. Sprawa zaszła za daleko, by nowi sędziowie mogli orzekać. Tak mówił na naszej antenie dr Jan Świderski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Myślę, że prezydent Nawrocki zbyt dużo zainwestował w tę sprawę, żeby teraz no, jego człowiek, Bogdan Święczkowski dopuścił tę e, ostatnią czwórkę sędziów e, do pracy. Myślę, że prezydent gra na e, zmianę ustroju państwa. Kancelaria prezydenta nie uznaje ślubowania sędziów bez obecności Karola Nawrockiego. Pojutrze na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Szef rządu nawiązał w ten sposób do słów lidera PiSu. W 2011 roku Jarosław Kaczyński, odnosząc się do rządów Wiktora Orbana na Węgrzech, mówił Przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. Opozycyjna TISA pod przewodnictwem Petera Madziara wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. Głosowanie na Węgrzech rozpocznie się w niedzielę o 6 i potrwa do 19. Ponad 100 milionów złotych trafi do najlepszych klubów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór do programu Klub Pro, jak mówi minister Jakub Rotnicki, to wsparcie dla najlepszych polskich klubów szkolących dzieci i młodzież. To jest obiektywne kryterium, to jest dokładnie w tym roku 902 kluby, za kwotę 104 milionów złotych mogą otrzymać wsparcie na to, co jest najbardziej potrzebne: na dofinansowanie trenerów, zakup sprzętu, wyjazdów, obozy sportowe. Kluby mogą dostać od 50 do 700 tysięcy zł. Nie żyje Jacek Magiera asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Zasłabł rano podczas treningu, trafił do szpitala we Wrocławiu, gdzie zmarł. Jacek Magiera był związany z Rakowem Częstochowa, tam zaczynał karierę i pozostawał ważną postacią w historii klubu, mówi rzecznik Rakowa Damian Markowski. Nie możemy znaleźć sobie miejsca w klubie, bo to Jacek Magiera, legenda klubu, legenda Rakowa Częstochowa, osoba, która utożsamia się z tym klubem. Człowiek stąd, nie się że zaskoczyło, to, to jesteśmy smutni. W ekstraklasie Jacek Magiera grał m.in. w Legii Warszawa i widzewie Łódź, a karierę zakończył w Krakowi. W młodzieżowej reprezentacji Polski sięgnął po Mistrzostwa Europy do lat 16 w 1993 roku. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest punktualnie godzina trzynasta trzydzieści Stan dnia. Jak ustaliła amerykańska stacja CBS News, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się w trakcie negocjacji pokojowych, by zawieszenie broni objęło również Liban w ramach porozumienia dotyczącego Bliskiego Wschodu. Na Bliski Wschód teraz się przeniesiemy, bo mimo to, mimo tych rzekomych decyzji na Donalda Trumpa cały czas trwają ataki Izraela na Liban. W Bejrucie jest nasza korespondentka, korespondentka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Witaj Mileno, dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry dzień dla Bejrutu i Libanu? No, ostatnie dni e, nie są dobre, bo e, Libańczycy chyba wierzyli, że się uda e, włączyć Liban do tego procesu e, pokojowego, zwłaszcza, że wiele na to wskazywało. Tak e, od początku mówił e, i Iran, i e, tak mówił też negocjator, czyli Pakistan. E, ale po tym, jak cztery godziny później Netanyahu stanowczo podkreślił, że e, zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, a kilka godzin jeszcze później e, na Liban e, spadły ataki, które spowodowały masakrę. Już teraz ponad 300 osób e, zginęło, a, a ponad 1100 jest rannych. To wszystko powoduje, że e, tutaj ciężko się myśli o jakimś, e, e, o jakimś procesie pokojowym, chociaż są też, e, są też światełka w tunelu. Jednym takim z, z takich światełek jest... Wczorajsza, um, wczorajsza zapowiedź y, y, Beniamina Netanyahu, który no, pod naciskami Trumpa, ale no, ważne, że, że, że sam też jakby się na to zgodził. Powiedział, że polecił swojemu, swojemu rządowi przygotować grunt pod jakieś rozmowy pokojowe, bezpośrednie rozmowy pokojowe między Libanem a Izraelem, co jest bardzo, co byłoby bardzo dużym krokiem. Oczywiście nie wiadomo, jak to się będzie wyglądało w praktyce. W przyszłym tygodniu mają się spotkać delegacje w Waszyngtonie. Waszyngton będzie tutaj mediatorem mają ustalać szczegóły. E, żądania, e, żądania Izraela są e, dość maksymalistyczne. Na pewno jest to r, r, całkowite rozbrojenie Hezbollahu, co może być trudne, bo Liban e, mierzy się z tym od dłuższego czasu i e, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale... No, to nie jest takie proste, mówiąc krótko, a z drugiej strony Liban oczekuje, że, będzie to, że będą to rozmowy, które będą przebiegały w czasie zawieszenia broni. Na to Izrael się nie chce zgodzić, mówi rozmowy tak, ale pod ostrzałem. Mileno, I ten ostrzał cały czas jest. Właśnie, dostarczasz nam stale wyczerpujących informacji dotyczących tych uwarunkowań politycznego, politycznych, geopolitycznych regionu. Mam nadzieję, że nie będziesz miała mi za zły. jeżeli zapytam o to, jak wygląda takie codzienne, również twoje funkcjonowanie w Bejrucie, który jest pod izraelskim ostrzałem. Jak ludzie na co dzień w stolicy Libanu i w ogóle w Libanie funkcjonują w cieniu tej wojny, a właściwie nie w cieniu, tylko w oku tego cyklonu, który przetacza się przez region Bliskiego Wschodu. Wszyscy są dość zmęczeni. Mam nadzieję, że nie słyszycie państwo tego bardzo, ale to rzeczywiście jest bardzo wyczerpujące. to jest wyczerpujące fizycznie, na przykład z powodu dronów. Ja wczoraj po tym, jak kilka godzin, przez kilka godzin nad, także nad moją dzielnicą dosyć nisko latały drony, zmierzyłam natężenie dźwięku. Na zewnątrz 85 dB, w domu 75 dB. To jest jak się okazuje, dźwięk porównywalny z działającym mikserem. I proszę sobie wyobrazić taki dźwięk, który jest przez wiele godzin taki świdrujący, który, który, przed którym się właściwie nie da uciec. A teraz jeszcze, po tym co wydarzyło się w środę, to ludzie też kojarzą ten dźwięk no, po prostu ze śmiercią, dlatego że, że te ataki popołudniowe, środowa były właśnie poprzedzone takim wielogodzinnym, wielogodzinną pracą tych dronów. To, to były działania zwiadowcze, ale one właśnie tak się skończyły, że w całym mieście, także w tych, w tych dzielnicach, które dotąd używane były za zupełnie spokojne i wyłączone z jakichkolwiek walk tam również, tam również zdarzyły się tragedie, i to są dosyć poruszające, poruszające historie. Właściwie nie ma nikogo, kto nie znałby osoby, która albo straciła kogoś, albo ktoś jest ranny, albo doświadczył tego. Jeśli mogę opowiedzieć o takiej wizycie. Wczoraj wieczorem poszłam na spacer wzdłuż wybrzeża. Jest taka promenada bardzo przyjemna i nagle Uświadomiłam sobie, że, że jeden z tych ataków był zaraz y, koło meczetu i y, y, podeszłam do tego budynku. To jest jakaś y, taka na dwa piętra... Y, taka hałda gruzu, której tam jakaś koparka próbowała to przeczesywać. I y, ten widok takiego rozciętego na pół y, budynku, gdzie widać jeszcze y, stół, krzesła, gdzie zwisa dywan, gdzie uchował się jakiś właściwie nawet nie, nie bardzo zakurzony dystrybutor y, wody pitnej. Y, to takie codzienne życie, które nagle zostało przerwane, bardzo było poruszające, a chyba najbardziej może dlatego, że jestem kociarą, w tym zupełnie pustym miejscu poruszał mnie widok takiego czarnego kota. tu taki kot, który ewidentnie był kotem domowym, miał taką czerwoną obróżkę i on tam próbował się jakoś odnaleźć. E, próbował jakoś bardzo nieudolnie zapolować na coś e, i uświadomiliśmy sobie, że on prawdopodobnie tam po prostu mieszkał, że on może szuka swojej rodziny, może tam kogoś stracił, może ta rodzina e, jeśli są rani, to nikt się nie interesuje tym kotem, może go nie mogli znaleźć, ale ten kot e, jako taki symbol zupełnie e, przerażenia i dezorientacji, tym wyda wydał mi się czymś mocno poruszającym. Bardzo mocny. Mocna relacja i mocny, mocny symbol i, i rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie wszyscy wyobrazić, jak to, jak to może wyglądać. Mileno, ale wracając jeszcze do tych zawiłości politycznych i geopolitycznych, bo słyszymy ze strony Izraela, izraelskiego premiera, że te ostrzały to jest wszystko wymierzone w Hezbollach. I to jest trochę kalka z, ze strefy gazy, bo wtedy, kiedy trwał tam ostrzał, też słyszeliśmy, że te budynki cywilne były bombardowane tylko dlatego, że tam ukrywali się terroryści z Hamas. Czy takie same argumenty słyszysz, jeśli chodzi o te cele w Bejrucie, w Libanie? Tak, zresztą y, rząd izraelski mówi o tym bardzo, bardzo otwarcie. Y nawet e, ta doktryna militarna nazywa się do, doktryną Strefy Gazy, e, i zarówno o, o, minister obrony Izraela, Izrael Kac, e, jak i inni ministrowie z tego rządu e, mówią wprost, że tutaj e, będą stosować takie same zasady, jak stosują w Strefie Gazy. To jest na przykład e, zupełne zniszczenie e, po, południowych dzielnic Bejrutu. One rzeczywiście ja tam czasami jeżdżę właśnie, żeby relacjonować do państwa, jak to wygląda. I to jest dzielnica, która przeżywa kolejną wojnę, ale chyba jeszcze nigdy nie była tak zniszczona. Właściwie są całe ulice, które ciężko się rozpoznaje. Więc to jest... Naprawdę wymierzone w ludność cywilną. Oczywiście Hezbollah też jest ofiarą tego, ofiarą, no, sam, się, no, sam się o to prosił, on tutaj bardzo bardzo w, w, walczy, z, dość dramatycznie nawet mhm. z, z Izraelem, ale to, co robi Izrael, czyli zajęcie południowe, południowego, południowego Libanu, i właściwie zapowiedź aneksji, powiedzenie mieszkańcom, że będą musieli się wyprowadzić, nawet jeśli się skończy wojna, to, to 600 tysięcy ludzi nie ma prawa wrócić do domu, powiedział minister Katz. No to to jest zapowiedź aneksji i to jest coś, co już nie dotyka tylko Hezbollahu, ale naprawdę setki tysięcy zwykłych libańczyków, a ponad milion teraz, jak pamiętamy. Musiała opuścić swoje domy, to są ludzie, którzy koczują na ulicach, koczują w szkołach, a jeśli mają trochę szczęścia, to gdzieś w domach ukrewnych czy w, w najętych mieszkaniach. Milena, bardzo dziękuję za te relacje, za te rozmowy. Wszystkiego bezpiecznego. Dziękujemy za twoją pracę i do usłyszenia. Milena Rashid-Szehab prosto z Bejrutu do państwa mówiła. Do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję. Z nami jest także pan doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za cierpliwość. Czekał pan dłuższą chwilę na tę naszą rozmowę, ale proszę zrozumieć, że te relacje Mileny rashid Shehab prosto z Bejrutu to są dla nas wyjątkowo cenne, bo z pierwszej ręki mamy informacje o tym, co się w tym mieście dzieje. Zgadza się, dzień dobry. Panie doktorze, czy Liban, czy Bejrut powtórzy... Scenariusz Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu? Myślę, że nie do tego, że nie aż tak. To znaczy cele działania Izraela w Libanie są jednak trochę inne. Tutaj oczywiście no ten deklarowany i nieustannie powtarzany cel, czyli zniszczenie, czy też przynajmniej osłabienie Hezbollahu, to jest rzeczywiście ten cel militarny, który Izrael nieustannie próbuje zrealizować i który nie jest tak łatwo zrealizować z różnych powodów. Natomiast można też odnieść wrażenie, że te działania, które obecnie, które obecnie widzieliśmy, no wynikają z szerszej trochę taktyki Izraela. To znaczy, rzeczywiście z jednej strony pojawił się taki zarzut, że Izrael chce storpedować rozejm z Iranem. Więc, więc myślę, że tego nie można całkowicie odłożyć na bok tego, tego argumentu. No a z drugiej strony, jeśli skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na, na tym froncie libańskim, no to tutaj... Izrael nie stosuje, ja bym powiedział tak, że nawet nie tyle doktrynę strefy gazy, ile tak zwaną doktrynę dahiye, która, y, która, którą Izrael stosuje, zastosował prawdopodobnie po raz pierwszy w 2006 roku y, w Libanie i którą kilka lat później któryś z oficerów izraelskich w wywiadzie o, o niej opowiedział. I to jest taka doktryna, która no, w zasadzie potem można powiedzieć była zmultiplikowana w gazie, czyli... Y, niszczenie infrastruktury cywilnej po to, żeby wywrzeć presję na społeczeństwo i w ten sposób, żeby to społeczeństwo wywarło presję na, na władzę, czy też w tym wypadku na e, no, aktora politycznego, no, nie państwowego, jakim jest e, Hezbollah. Więc e, można założyć, że... E, uderzanie w ludność cywilną jest pewnego rodzaju celowym zabiegiem. Nie po to, żeby zabić jak najwięcej Libańczyków w tym wypadku, tylko po to, żeby, e, żeby doprowadzić do tego, że to społeczeństwo, powiedzmy, zacznie się buntować przeciwko Hezbollahowi. Panie doktorze, oczywiście przyglądamy się z wielką uwagą temu, co dzieje się w Libanie, ale to jest cały czas tylko albo aż wątek poboczny tej rozgrywki Stanów Zjednoczonych i Izraela. Z Iranem. Wiemy o tym, że jutro mają rozpocząć się rokowania pokojowe w Pakistanie między Amerykanami a reżimem irańskim. Tak chyba należy to, to określić. Jak te rokowania mogą przebiegać? Jak mogą wyglądać przygotowania do tych negocjacji? No i jakiego efektu tych rozmów pan się spodziewa? No należy należy zacząć od tego, że już, już w momencie ogłoszenia rozejmu przez Donalda Trumpa okazało się przynajmniej pierwszego dnia, że ten rozejm nie jest przestrzegany, to znaczy dochodziły do nas informacje o ostrzałach z obydwu stron, zarówno rzekomych, do których nie do wszystkich się Iran przyznawał, a ze strony Iranu na przykład w kierunku Pań zatoki, arabskich Pań zatoki, a z drugiej strony również w kierunku Iranu. To jest pierwsza kwestia. No i druga kwestia to jest to, że Iran Uzależ... Iran uzależnił w ogóle, no nawet nie tyle... W pełne wdrożenie rozejmu, bo to też y, o to chodzi, tak? Trumpowi bardzo zależało na tym przede wszystkim, żeby Iran odbokowo bokowo Ormuz Ormus, a, a Iran powiedział, że y, no to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy, y, y, kiedy Liban przestanie być atakowany, bo my zakładaliśmy, że, y, że kwestia Libanu jest elementem tego rozejmu. Y, Trump tutaj się pogubił, bo y, pierwszy komunikat, jaki, y, jaki z Białego Domu płynął był taki, że 10 punktów, które Liban, y, Iran zaproponował jest dobrą podstawą do negocjacji, po czym się z tego wycofał. A w tych dziesięciu punktach była między innymi mowa o tym, że, um, ten, że ten rozejm powinien obejmować także właśnie tych współpracowników nazwijmy to Libanu, czyli w tym wypadku także Hezbollah. Więc, więc już na, na samym początku mieliśmy duży szum informacyjny, pewnego rodzaju nieporozumienie, które sprawiło, że ten rozejm tak naprawdę nie, tak, nie wszedł tak gładko w życie, więc te początki no, nie zwiastują na pewno tego, że te rozmowy będą y, łatwe. Ja mam nadzieję, że te rozmowy nie zostaną storpedowane powiedzmy w ciągu tygodnia czy dwóch tych tych, tych, tych, tych, tych, tych rozmów i mam nadzieję, że powiedzmy obie strony stwierdzą, że na tyle potrafią ze sobą rozmawiać, że przedłużą w ogóle ten okres rozejmu bo, i będą rozmawiać dalej, ponieważ trudno sobie wyobrazić, chociaż oczywiście wszystko jest możliwe, zwłaszcza w przypadku Trumpa, że, ale trudno jednak sobie wyobrazić, że w ciągu dwóch tygodni, czyli stosunkowo krótkiego czasu uda się e, e, doprowadzić do e, stworzenia jakiegoś porozumienia długofalowego pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, więc, więc tutaj rzeczywiście tych, tego, to ryzyko jest ogromne, że to na różnych etapach się e, rozsypie. No, Ale oczywiście światełko w tunelu jest. To znaczy no, Trump, Trumpa, Trumpa ta wojna bardzo dużo kosztuje i to jest ta nadzieja, która nas powinna tutaj trzymać przy tym, że, że, że nie będzie chciał wrócić do pełnoskalowej wojny. Przed ogłoszeniem tego rozejmu pamiętamy ten słynny wpis prezydenta Trumpa o tym, że zniszczy całą cywilizację. Ostatecznie do tego nie doszło. Pewnie bardzo dobrze, bo mówilibyśmy wtedy o no, tragedii bardzo wielu osób całego, całego narodu. No ale przed wojną mówiło się o tym i taki był być może jej cel, żeby zmniejszyć znaczenie Iranu w regionie. Tymczasem Iran po tej wojnie, przynajmniej na tym etapie, wyrasta na głównego rozgrywającego w, na Bliskim Wschodzie, w rejonie Zatoki Perskiej. Mylę się panie doktorze, czy mam rację? ten konflikt jako, jako konflikt z punktu widzenia wojskowego bardzo asymetryczny, gdzie z jednej strony mamy przytłaczającą przewagę militarną Stanów Zjednoczonych Izraela nad słabym jednak wobec tych graczy militarnie Iranem pokazuje jedną zasadniczą rzecz, że przewaga militarna nie musi oznaczać przewagi powiedzmy politycznej czy geopolitycznej. Tak? Się, okazuje się, że Iran w, w wydaje się dobrze przygotował do tego typu konfrontacji znając swoje słabe strony i znając swoje silne strony i, i w momencie kiedy znalazł się w sytuacji no pod, pod ścianą czyli znalazł się w sytuacji e, kiedy reżim musi walczyć o przetrwanie e, powiedzmy decydenci uznali, że, że, że w zasadzie no celu święca środki nie ma żadnych takich działań, które byśmy, które byśmy nie podjęli, żeby przetrwać. No i wtedy zaczęło się, na... Iran zaczął wykorzystywać wszystkie instrumenty, które ma. No a tym najpoważniejszym instrumentem jest rzeczywiście możliwość zablokowania ciśniny Ormus, która wpływa, no przyblokowania, bo ona oczywiście nie była tak w stu procentach zablokowana, ale jednak znacząco przyblokowany ciśniny Ormus, no co znacząco wpływa już na cały świat, na gospodarkę światową, na, na transport ropy, gazu i, i nie tylko, bo, bo i nawozów, prawda? Mhm. W związku z czym e, Iran wystosował tak, takiego, w, w, użył takiego ASA, który, który jest bezdyskusyjny, prawda? I który nie ma nic wspólnego albo niewiele wspólnego z przewagą militarną, no bo oczywiście w, trzeba było użyć, e, sprzętu wojskowego, żeby ten ciśnienie zablokować, ale n, no, powiedzmy sobie szczerze, no ruch Houthi, powiedzmy, w Jemenie też jest w stanie zablokować ciśnienie bap mandat, ba, ba, jeśli ba, chce, pan mandat, jeśli chce, więc to nie jest kwestia jakiegoś wyrafinowanego sprzętu. Więc e, i Iran rzeczywiście wykorzystał wszelkie możliwe instrumenty. Oczywiście dodatkowo zaczął atakować sojuszników amerykańskich na Półwyspie Arabskim, gdzie Stany Zjednoczone posiadają rozlokowane bazy wojskowe. Tutaj przede wszystkim Emiraty, Katar, Bahrain. oberwało się oczywiście też innym krajom. To też pokazało, że Iran już jakby nie kalkuluje w ten sposób, że no kiedyś będziemy musieli się z nimi na nowo dogadać, tylko w tej chwili najważniejsze jest to, żebyśmy przetrwali. I to był kolejny instrument, którego Iran użył skutecznie. Pod nosząc znacząco koszty wojny. Więc wszystko, co Iran robił w gruncie rzeczy, nie było obliczone na to, żeby pokonać militarnie Stany Zjednoczone i Izrael, ponieważ to jest niemożliwe, tylko po to, żeby uczynić tę wojnę tak kosztowną, żeby te strony atakujące jak najszybciej powiedzmy chciały tę wojnę zakończyć. No w przypadku Izraela nie jest to takie proste, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych rzeczywiście ta motywacja stoi za ostatnimi działaniami Trumpa i tymi próbami powiedzmy no doprowadzenia do trwałego zawieszenia broni. Kto po stronie irańskiej u będzie do 100 urokowań i co nam będzie to mówiło o stanie kondycji irańskiego reżimu i też o tym, kto tak naprawdę tam podejmuje decyzję i kto jest władny zawrzeć pokój albo zdecydować o tym, że wojna jest kontynuowana. No formalnie oczywiście najważniejszy jest najwyższy przywódca, czyli syn zabitego Alego Hamenejego Mocztaba Hamenej który... No... Tak jak powiedziałem, przynajmniej formalnie rzecz biorąc, to, to, on, to do niego należy ostatnie słowo. Oczywiście e, trudno powiedzieć w ogóle, w jakim on jest stanie, e, bo o ile. Pamiętam, czy o ile się nie mylę, to, to do tej pory się nie pojawił publicznie nie, po, po atakach już przed, przed ponad miesiąca. No ale to on jest tą osobą, która może powiedzieć i która, która zadecyduje o, o powiedzmy tym, w którą stronę idziemy. Natomiast jeśli chodzi o, o delegację, no to oczywiście mamy prezydenta i mamy ministra spraw zagranicznych cały czas, którzy się najwięcej wypowiadają i można się spodziewać, że, że to któryś z tych osób, jeśli doszłoby do rzeczywiście jakiegoś etapu finalizowania E, po, porozumienia, no to rzeczywiście, jeśli oczywiście nic się nie zmieni, będą nadal żyli i tak dalej, no to, no to która z tych osób może się, m, że tak powiem, złożyć swój podpis, prawda, na tego typu, e, jakiś tam etapach po, po, po, porozumienia, więc, więc irański reżim jest dobrze, można powiedzieć, zakorzeniony i wielowarstwowy, to nie jest, to nie jest taka sytuacja, jak kiedyś była, powiedzmy, w Iraku Sadama Husajna, czy Libii, Kaddafiego, kiedy wystarczyło usunąć dyktatora i, i cały reżim się ten reżim ma wiele pięter, wiele poziomów, wiele rozgałęzień, został tak zbudowany właśnie, trochę jak organizacja można powiedzieć partyzancka, tylko na taką dużą państwową skalę, że w momencie, kiedy jeden element, czy jeden segment reżimu jest wyeliminowany, inne funkcjonują nadal i zresztą to też w takich działaniach operacyjno-wojskowych było widoczne, kiedy to poszczególne, nazwijmy to komórki, czy jednostki wojskowe mogły działać względnie autonomicznie, względnie autonomicznie w sytuacji wojennej, czyli nie musiały czekać na rozkaz mm -hmm. skądś, prawda, gdzie, gdzie, gdzie na przykład nie ma łączności, prawda, tylko mogły same podejmować decyzje. Ten reżim ma taki charakter. To jest taki jakby organizacja partyzancka trochę, trochę przełożona na poziom państwowy. I niezwykła z tego płynie lekcja rzeczywiście. Również dla politologów być może. Pan doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński był z nami. Bardzo dziękuję panie doktorze i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. A teraz z nami już pan Adam Godlewski, Gol24. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. I znowu powiem dzień dobry, ale z takim zawahaniem, bo to na pewno nie jest dobry dzień dla polskiego sportu, a już na pewno dla piłki nożnej nie żyje Jacek Magiera. Człowiek o zasługach dla tej dyscypliny w naszym kraju, no pewnie nie do przecenienia. Sportowy świat dzisiaj w Polsce się na chwilę zatrzymał, kiedy pojawiła się ta niespodziewana informacja szokująca dla wszystkich. Szokująca w tym znaczeniu, że no nikt nie spodziewał się, że 49-letni okaz zdrowia, jakim był Jacek Magiera, tak no niespodziewanie i nagle zakończy życie. Dzisiaj wspominamy trenera. Jakie panu towarzyszą refleksje w tym dniu? To jest smutny dzień, ja nie, nie ukrywam, że trochę mi zajęło otrząśnięcie się z szoku po, po, po tej informacji. Na pewno świat piłki, piłki nożnej w Polsce jest w żałobie, no bo Jacek tak był nietuzinkowym i piłkarzem, i trenerem, i w ogóle człowiekiem. Ja poznałem go tuż po, po tym, jak zdobył z reprezentacją U16 tytuł mistrza Europy, to było w roku 1993, Oni już wtedy był niezwykle dojrzały. Był niezwykle dojrzały, mając 20 lat, wiedział, co będzie robił, co, co chce robić w życiu, że chce być trenerem, jak ma wyglądać jego rodzina. To było coś e, takiego, co go absolutnie wyróżniało. E, był mega odpowiedzialny za środowisko, w którym e, funkcjonował. Czy, czy jako piłkarz, czy jako kapitan reprezentacji młodzieżowej, czy potem legi, czy, czy, czy jako szkoleniowiec legi e, i Śląska. Takim, takim go właśnie zapamiętam. Przede wszystkim dojrzałość, przede wszystkim odpowiedzialność. To był także ten człowiek związany z polską piłką nożną, który, no, nie chcę powiedzieć jako jeden z nielicznych, ale... Na pewno jako jeden z grona tych uczciwych oparł się pokusom i nie słyszeliśmy tego nazwiska, kiedy komentowaliśmy jakieś afery związane z polskim futbolem, z tym środowiskiem, które przecież było obecne. Nie będziemy się tutaj oszukiwać. Jacek Magiera, no, żadna z tych afer nie przylgnęła do niego. Nie był żadnej z nich bohaterem albo antybohaterem. Ja myślę, że nawet poruszanie takiego wątku dzisiaj to jest pewnym nie taktem wobec, wobec Jacka, bo to był facet o, o dużych walorach, również etycznych. I to tylko był... dlatego ten wątek wywołuje? to był to, to był człowiek, który miał wszechstronne przygotowanie do tego, żeby kiedyś i to już wkrótce samodzielnie poprowadzić reprezentację Polski, a ja nie waham się tak powiedzieć, bo, bo i warsztatowo był świetnie przygotowany i miał taki spokój, opanowanie, w ogóle nie, nie, nie, nie ulegał emocjom, zwłaszcza, zwłaszcza tym złym. Miał taki właściwy dystans i właśnie te walory, walory etyczne, dlatego ta strata dla dla całego środowiska piłkarskiego jest taka, taka duża. Przypomnijmy, że on był też mistrzem Polski oczywiście i jako piłkarz z Legią Warszawa i, i jako szkoleniowiec z Legią Warszawa i wicemistrzem ze Śląskiem potwierdził. To wszystko, to, to, o czym mówimy, to nie jest teoria. To wszystko znajduje potwierdzenie w faktach. Ten ostatni etap, czyli współpraca, właściwie praca dla reprezentacji Polski, to jest być może to, z czego Jacka Magierę zapamiętamy najbardziej? Pe, pe, pewnie to jest za krótki okres, żeby do, do, tylko do niego sprowadzić całą pamięć o, o Jacku Magierze. On, ja przypomnę, że prowadził no. Jacek samodzielnie reprezentację Polski U20, wiedział no. na czym polega yy, praca yy, Praca selekcjonera, a tak naprawdę on nie był tym teraz przyjanie Urbanie, on nie był asystentem. Ja zawsze rozmawiałem z Jackiem w ostatnim okresie, tytułowałem go per panie wice-selekcjonerze. <coughs> I, I jakby on to przyjmował i absolutnie nigdy nie tego, te, tego nie prostował, tak właśnie się czuł. Adam Godlewski, gol 24 i wspomnienie o Jacku Magierze. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Klama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filety z polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 39% taniej. 14,99 za kilogram. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Winogrona czerwone bez pestkowy luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.